Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. W środę odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki. Pożegnanie posła Lewicy odbędzie się w jego rodzinnym Sosnowcu, a ceremonia będzie miała charakter państwowy. Tymczasem prokuratura badająca kulisy śmierci 36-letniego posła ponawia apel, bo potrzebuje informacji, które pomogą ustalić, co dokładnie stało się na drodze, na której wiodącego rowerem parlamentarzystę uderzył kierowca auta osobowego. Oczekujemy na zgłaszanie się świadków. Przede wszystkim świadków naocznych tego zajścia, bardzo prosząc wszystkich posiadających informacje na temat tego, jak to zdarzenie przebiegało, o to, by nie wahali się podzielić z nami swoją wiedzą. Mówił prokurator Bartosz Kilian, kierowca auta, który wjechał w posła i jest w areszcie. Sąd zgodził się, by mężczyzna wyszedł na wolność, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji. Dobro dziecka musi stać ponad konfliktem rodziców, napisał wieczorem w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował jednocześnie, że resort przygotowuje pakiet rodzicielski. Minister zapowiada, że dzięki rozwiązaniu piecza współdzielona będzie standardem, a jednocześnie skończyć ma się bolesny dla dzieci podział na zwycięzców i pokonanych w ciężkich procesach sądowych. Dziecko nie jest własnością, podkreślił we wpisie minister sprawiedliwości. Dziś w kalendarzu szczególna rocznica. 40 lat temu doszło do tragicznej w skutkach awarii i wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. I właśnie teraz Polskie Radio prezentuje najnowszy podcast Czarnobyl. Historia prawdziwa. A w nim dziennikarz jedynki Roman Czajarek rozmawia między nimi ze świadkami katastrofy i tymi, którym Czarnobyl odebrał najbliższych. I oni opowiadają o tej śmierci. O tym, jak łudzili się bardzo długo, że ten ktoś przeżyje. O tym, jak chwytali się czasami przedziwnych metod. Na przykład to, że jak się będzie piło dużo mleka, to, to na pewno nas uratuje. Była też taka koszmarna teoria, że alkohol chroni przed radiacją. I wiele takich mitów przetrwało. I to, co zaskakuje dzisiaj też, ta zona jest zamknięta dalej. Tam się od Rodziła przyroda. To wszystko w tym podcaście jest wyjaśnione. Podcast pokazuje nie tylko przebieg wydarzeń sprzed 40 lat, ale także to, jak informacja o katastrofie docierała do Polski, jak rodził się lęk i jak wyglądały pierwsze działania ochronne. To są aktualności jedynki. Na początku liczył na 200 tysięcy złotych. Teraz zebrana kwota zbliża się do 80 milionów. Influencer Łatwo Gang nie ukrywa wzruszenia, że zainicjowana przez niego internetowa zbiórka, połączona z transmisją na żywo, spotkała się z aż takim odzewem. 100 milionów to kwoty, które gadamy, one na tym etapie w ogóle do mnie nie dochodzą. To już są te ja tam obecnie, szczerze mówiąc, skupiam się jedynie na tym, żeby zebrać te pieniądze. Potem będę, dojdzie do mnie, co tu się dzieje w ogóle. Transmisji odwiedziło już wiele polskich gwiazd, m.in. Adam Małysz, Michał Wiśniewski, Julia Wieniawa i Roxana Węgiel, a finał akcji o 16:00. Pieniądze natomiast zasilą fundację wspierającą dzieci chorujące na raka. To już 194. sezon. Pienińscy flisacy w góralskiej oprawie rozpoczynają kolejne spływy dunajcem. i łodzie zostały poświęcone w przystani w Sromowcach Wyżnych, a flisakom towarzyszyły całe rodziny. Jestem z Krakowa, ale wyszłam za morz za flisaka, no i zostałam. A flisacy są kawalerami i się nie żenią, ale to chyba jednak jest mit. Poświęcenie łodzi, no, rozpoczęcie sezonu turystycznego, rodzinne święto. No, wszyscy żyją z flisactwa, z turystyki. powiem to jest bardzo stara tradycja z przekazywana od pokoleń, a nawet trudno się doczytać źródła, od kiedy, no wiadomo, życie wymusiło pewien transport na dynastu. Łodziami po Dunajcu pływać będzie pół tysiąca flisaków. W ubiegłym roku przewieźli rzeką 300 tysięcy turystów. Bolszewo na Pomorzu było kolejnym przystankiem na trasie akcji Polska na Tak, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. A miejscowej w podstawówce zagrał dla mieszkańców zespół Kombi, zyskując, jak się okazało, solidne wsparcie wokalne. Troskie! Co dwóch łysy to nie jeden. Jest tyle! Fantastycznie! A wcześniej przed koncertem dziennikarze poprowadzili warsztaty poświęcone problemowi hejtu i dezinformacji w internecie. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Noc z zachmurzeniem dużym, ale też z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia początkowo na południu, w drugiej części nocy także na północnym zachodzie. Przelotno opady deszczu w północno-wschodniej Polsce i w rejonach podgórskich przechodzące w deszcze ze śniegiem, miejscami w mokry śnieg, a wysoko w górach w drugiej połowie nocy przelotno opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach teraz od 3 stopni na północy do 15 na południu. No i uwaga na bardzo silny wiatr na wybrzeżu, we wschodniej połowie kraju i na południu raz w górach, miejscami na nawet powyżej stu kilometrów na godzinę. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. kierunek KINO Dzień dobry, witamy. W co sobotniej audycji kierunek kino. Andrzej Sołtycik i Paulina Olak to nasz zespół redakcyjny, a gościem jest Daria Widawska, Dzień aktorka. Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, Daria, e, dzisiaj 25 kwietnia za 6 dni twoje urodziny. Ojej, ojej, Andrzejku. Zastanawiałam się, co za 6 dni jest. No. no tak, ostatnie 40. E, urodzona 1 maja. Tak zgadza się. Byłaś dziecko. Pochodów. Pięć minut przed oficjalnym pochodem państwowym. Zdążyłam. Znaczy mama zdążyła. No tak, bo to były czasy, kiedy się na pochody jednakowoż chodziło, prawda? Tak, mhm. tak, ja byłam zwolniona z tego obowiązku właśnie ze względu na urodziny. A w związku z tym jak celebrujesz i obchodzisz swoje urodziny? To jest pierwszy maja czy inny dzień wybierasz? A, ja nie wiem, czy ja w ogóle celebruję. To zależy od czasu wolnego, jaki mam i czy gdzieś planujemy jakiś wyjazd, bo to jest majówka oczywiście. E, czasem ktoś wpadnie, czasem nie... Bardzo różnie. Tak, ja raczej bardzo, bardziej kameralnie. Myślę, że w przyszłym roku e, mniej kameralnie będę obchodziła. <laughs> no właśnie. Ale męczy ci ta cyfra z przodu, ta czwórka i dziewiątka z, z tyłu? Czy nie masz z tym problemu? Nie miałam na razie czasu, żeby się nad tym zastanowić. E, mhm. Pamiętam, że czterdziestka w ogóle mnie nie obeszła, ale mhm. przy czterdziestych piątych urodzinach miałam taki... W pewnym momencie strzał, że, że no już zbliżam się do kolejnej dziesiątki, czyli do pięćdziesiątki, że to już jest ponad połowa tej czterdziestki, więc to już jest droga do pięćdziesiątki. Aha. Jeszcze nad tym nie myślę, bo jak się zapytałaś, co za sześć dni jest, to ja, ja się zdziwiłam, co masz na myśli. E, pamiętam, że dwa lata temu w rozmowie z moją koleżanką powiedziałam, że obchodzę 48 urodziny i tak gadamy, gadamy ja mówię, no ty jesteś mhm. o rok starsza, to będziesz miała 49. A no mówi, nie, a ja 48 będę miała w tym roku. No i tydzień przed moimi urodzinami okazało się, że nie 48 będę miała, tylko 47. To jest prostu tak cudowne uczucie. Ja przez naprawdę długi miesiąc chodziłam uszczęśliwiona, że jestem jednak o rok młodsza niż mi się wydawało. No tak, ale generalnie jesteś osobą pozytywnie nastawioną do życia i raczej patrzę optymistycznie na świat, że szklanka jest do połowy pełna? Staram się. To nie jest tak, że tak jestem zawsze optymistycznie nastawiona, ale staram się być optymistycznie nastawiona. Wiele rzeczy przewiduje trzy kroki w przód. Aha. W związku z tym m, to też przysparza mi wiele zmartwień, ale za to mam opracowanych Wiele planów. A, B, C. <gry> Aha, czyli jesteś taką kierowniczką zazwyczaj tak. A to już tak było w, w domu rodzinnym, wtedy kiedy jeszcze wychowywałaś się w Gdańsku, kiedy chodziłaś do szkoły baletowej, kiedy byłaś dorastającą Darią? Po pierwsze Daliłaś... wychowałam się w Gdyni, urodziłam Dobra. się tylko w szpitalu w Gdańsku, wychowałam się w Gdyni, nie chodziłam do szkoły baletowej, chodziłam do zespołu, na zajęcia zespołu pieśni i tańca, gdzie mhm. oczywiście były elementy baletu, ale to był zespół pieśni i tańca fregata w fregata. Gdyni. Mhm. I czy byłam zawsze tak Taką kierowniczką? Chyba tak. Aha. Chyba tak. Zawsze w jakichś samorządach, zawsze społecznie. Co potem mnie strasznie męczy. Aha. A rodzice zawsze cię dopingowali w tych twoich dążeniach różnych, artystycznych i takich pozaszkolnych zajęciach? Tak. Jak byłam mała, zaczęła się też właśnie... Cudzy szkoła baletowa, która nie była szkołą baletową, to zespół pieśni i tańca. Zaczął się od tego, że po prostu stawiałam bardzo krzywo nogi i trzeba było gdzieś tam w drugą stronę, bo do środka stawiałam. Więc rodzice stwierdzili, mama stwierdziła, że fajnie taniec na to będzie wpływał. I rzeczywiście tańczyłam przez 10 lat w tym Zespole Pieśni i Tańca. Potem pojawiła się szkoła muzyczna i też dopingowali. Tutaj bardzo dopingowali, szczególnie tutaj wykazał się dużą odpowiedzialnością mój tata, bo gdyby nie on, to prawdopodobnie edukację muzyczną zakończyłabym na czwartej, może piątej klasie szkoły podstawowej. A na czym polegała ta jego odpowiedzialność? Na pilnowaniu. A, rozumiem. Na pilnowaniu, ja, ponieważ e, szkoła muzyczna wymaga jednak dużej pracy domowej mhm. a przy szkole zwykłej bo ja robiłam oddzielnie przy szkole zwykłej są dużo jest, było zadań domowych potem przychodziłam do szkoły odrabiałam coś tam leciałam na zajęcia do szkoły muzycznej potem siadałam do fortepianu i trzeba było też nauczyć się i wygrać i technicznie Trenować no. palce, więc tego było bardzo dużo, a wiadomo dziecko nie jest tak chętne, <laughs> szczególnie tak energiczne jak ja, nie jest tak chętne do siedzenia godzinami w jednym miejscu. A jednocześnie byłaś jedynaczką, czyli tak. też cała uwaga rodziców i rodziny skupiona na tobie, jak rozumiem. Tak. Mm -hmm. Tak. tak. <laughs> no i coś z ciebie wyrosło? Mówi się tak, że jedynacy to egoiści i nie patrzą na świat, tylko na siebie. Wiesz, ja, ja uważam, że w ogóle wszyscy ludzie to egoiści, jeżeli tak mam <laughs> zacząć, tylko mm, świadomość yy, ludzka. Jest bardziej lub mniej rozwinięta, i trzeba sobie radzić i z niektórymi rzeczami walczyć. Mhm. Ja uważam, że bardzo dużo dostałam od losu. Uwychowałam się w pięknej, szczęśliwej, wspaniałej, kochającej rodzinie. Taką też stworzyłam i zawodowo też mi się w jakiś sposób udało. W związku z tym staram się gdzieś um, oddać um, ludziom którym się mniej powiodło, albo mniej udało, albo mieli mniej, mniej szczęścia, jakąś część z tego szczęścia, które ja mam. Czyli stąd twoja otwartość na różnego rodzaju akcje i charytatywne apele, poparcia oraz wspierania tych, którzy potrzebują. Staram się to robić, mhm. tak. Staram się to robić i ta empatia, która we mnie jest... To jest absolutnie zasługa moich rodziców, bo oni wiedząc, że mają jedynaczkę, bardzo dużo czasu i mm, energii poświęcili na to, żeby ten egoizm ze mnie wyplenić. A jak oni reagowali, jak ta jedynaczka rusza w szeroki świat, do wielkiej Warszawy, do szkoły? Teatralnej. I to była bardzo... Znaczy, czy była ciężka i trudna droga? Chyba raczej nie, aczkolwiek z wybojami, mm. bo ja zdawałam po liceum na prawo, zdawałam na politologię, na stosunki międzynarodowe i chciałam w ogóle dwoma, dwa kierunki od razu studiować. Czyli politologię, czy znaczy stosunki międzynarodowej, narodowej ze, spe, ze specjalizacją komunikowania się za pośrednictwem środków masowego przekazu. Czyli Aha. prawdopodobnie byłabym jakimś politykiem, ewentualnie pracowałabym gdzieś w dyplomacji, bo to było moje marzenie, mhm. a na prawo poszłam i wywinęłam się napięcie i nie podeszłam do egzaminu, mhm. bo już wtedy byłam w trzecim etapie szkoły teatralnej, mhm. bo to była taka druga ścieżka, czyli te artystyczne zainteresowania, które wspierali i rozwijali moi rodzice, no tutaj w trzeciej bodajże klasie liceum dały o sobie hmm. znać i gdzieś jakaś takie światełko w tunelu się pojawiło, że może jednak kompletnie inna droga. No i y, dostałam się do szkoły aktorskiej za pierwszym razem z odwołania na Aha. miejsce rektorskie. tak. <laughs> Byłam pierwsza pod tak zwaną kreską. Kiedy przyszedł telefon, znaczy zadzwonił telefon do domu, że Dostałam się i mnie serdecznie zapraszają na zajęcia 1 października, a to był 11 września, mhm. czyli mało czasu na spakowanie i podjęcie decyzji. Zadzwoniłam do mamy do pracy, no i jak mama usłyszała, że ja natychmiast wybieram tę drogę i tej drogi chcę spróbować, no to się po prostu rozpłakała. A tata wziął drugi telefon, bo mieliśmy dwie linie i powiedział, błagam cię, nie rycz, dziecko chce. Dziecko marzy, dziecku trzeba pomóc. No uhum, i płacz natychmiast ustąpił. I na drugi dzień mama szukała mi mieszkania po prostu. w Warszawie. Mama. A jednak, a jednak ojciec czuwał cały czas, tak? To on był zawsze. tą ostoją. Zawsze, uhum. zawsze. Oni oboje, oni się wiesz, nawymiennie niektóre problemy ze mną rozwiązywali. Uhum. Teraz chciałbym Cię zapytać o Twój debiut, bo szukałem, szukałem i w którymś momencie natknąłem się na Cesarską Miłość, Teatr Telewizji. Dokładnie, to e... jest mój debiut. Po drugim Le Leśka roku... Leszka Włosiewicza. Tak, zgadza się. To był po drugim roku studiów. Mm. W tamtych czasach musiałam złożyć do dziekanatu scenariusz, dostać zgodę mm. na Teatr Telewizji właśnie Cesarska Miłość, gdzie miałam ogromną przyjemność grać młodą carycę Katarzynę, a tą starszą, dorosłą grała Anna Seniuk. Tak jest. Więc no to była ogromna Wielka przygoda, robiłam wszystko źle, żeby była jasność, wszystko, absolutnie wszystko. Leszek Wosiewicz bardzo ze mną długo i mocno pracował, żeby jakikolwiek efekt wycisnąć ze mnie. To, to, to była duża rola? Tak, dość duża, dość duża, bo to była taka trochę konwencja snu, przypominania, y, historii, jak to było za młodu. I y, y, no, to była dość, tak, to była jedna z tych czterech głównych, prawda? Mm -hmm. Więc można powiedzieć, że tak, duża okay. rola. E, no i teatr telewizji, e, czyli duża publiczność, jak rozumiem, e, i duża odpowiedzialność. Bardziej odpowiedzialność hmm. wtedy, niż publiczność. E, teatr telewizji, nawet w tamtych czasach to był 98, no, to był y 8. 8, tak. Mhm. E, nawet w tamtych czasach to, to, to nie była ta masowa publiczność, która ogląda seriale. To miało mhm. swoją oglądalność, ale to nie przyniosło żadnych wymiernych... Y efektów takich, jak, o których ty myślisz, czyli popular, popular, popularności. Aha. W ogóle nie się to się? Nie, zupełnie się aha. to nie przełożyło W żaden sposób. A potem udział w Tygrysach Europy spowodował tak. to? Tak. Tygrysy Europy to były też, to też było po drugim roku, pierwsza mhm. seria. Ona wyszła na, na ekrany troszeczkę później, natomiast też grałam to w, po drugim roku i to były wszystko projekty, które musiałam zrealizować w trakcie wakacji, nie w trakcie roku szkolnego. Aha. Takie były obostrzenia wtedy w szkole. Władze teatralne ostro tego pilnowały. Tak. Szkoły teatralnej. Tak. Aha. Dzisiaj jest już inaczej troszkę. E, nie do końca wiem jak, okay. więc nie mm. chcę się wypowiadać. Mm. No dobrze. I Tygrysy Europy, to jest tak, Jerzy Gruza, Janusz Rewiński. Tak. Yy, I cała yy, ferajna Beata i, i yy, Tak, I se serial, który odniósł spory sukces, a ty tam jako Karolcia w, w świetnym drugim planie służąca domu Nowaków, tak. prawda? To był plan, na którym rzeczywiście się dość dużo nauczyłam. Yy, yy. Yy, przede wszystkim obcowania z kamerą, o którym kompletnie nie miałam pojęcia. Znowu, tak? I też to nie... Jak gdzieś tam, bo ten serial jest często powtarzany I gdzieś mhm. mi się tam zdarzy zobaczyć fragment To mówię oj. oj, oj, oj. Aha. Ale to już było zderzenie z poważnymi osobowościami Absolutnie prawda? tak no Tym bardziej, że dla mnie Jerzy Gruza, postać Jerzego Gruzy To była postać ikoniczna Ponieważ jak wspomniałam Jestem z Gdyni. Jerzy Gruza był w, z czasów mojej młodości dyrektorem teatru muzycznego w Gdyni. Powstały tam absolutnie wspaniałe spektakle muzyczne. Nędznicy których chyba widziałam z 15 razy. Aha. Ikoniczny Jesus Christ Superstar tak z Markiem jest. Piekarczykiem, którego mhm. widziałam 17 razy. E, to, był, to, był, to było ikoniczne tak. przedstawienie. E, jak oglądałam gdzieś ostatnio na YouTubie fragmenty tego przedstawienia, to, to Gdybym to dzisiaj zobaczyła, to na pewno znowu by była wielka miłość. Rozumiem. Więc wiele, wiele, wiele takich ikonicznych spektakli. I Jerzy Gruza był taką moją ikoną. Aha. A, a jak zderzenie na planie? Pomagający był? Wspomagający? Raczej ochrzaniający. <laughs> Ale jak zobaczyłam właśnie ten fragment ostatnio tych Tygrysów Europy, to wcale mu się nie dziwię. <laughs> Słuchaj. Yy, czy prawdą jest, że na tym planie yy, fotosy robił Michał? Niejaki, tak. Niejaki, skromny, Jarosiński, początkujący, tak. Chłopak, który chciał być operatorem, a dzisiaj jest twoim mężem i ojcem waszych dzieci. I operatorem. Tak, zgadza się, zgadza się. To w drugiej serii, w drugiej serii Tygrysów Europy. Tak, hmm. był taki chłopiec, który tam robił i fotosy, potem był asystentem kamery, potem trochę szwękował, czyli był operatorem kamery. No i tak. No tak, i, tak, tak no żeśmy tak. się poznali, to prawda. Aha, no. I z tego, co wiem i z tego, co pamiętam, było to nasze jedyne zawodowe spotkanie. Serio? Naprawdę? Tak. Po tym <laughs> się nie zdarzyło? Nie. <laughs> no, a, a już tyle czasu minęło, tyle lat szczęśliwego małżeństwa. Bo Michał teraz, jak sprawdzałem, jest niezwykle zajętym człowiekiem. Robi kilka, kilkanaście filmów, dokumentów, różnych serii rocznie. Tak. Czyli wyobrażam sobie, że często nie ma go w domu. Tak jak i mnie, bo ja z teatrem z kolei wyjeżdżam, ale Aha. wymieniamy się, dajemy radę i tak, Michał specjalizuje się właśnie w takich formach dokumentalnych. Aha. E, I teraz tak, to znaczy, że jesteście artystyczną rodziną? E, taką, która przekazuje dzieciakom właśnie takie zainteresowania i kierunki rozwoju? E... Pró próbowaliśmy. <laughs> Natomiast nie chcę wypowiadać się jeszcze o młodszym, bo on ma jeszcze długą mhm. drogę przed sobą. Natomiast mój starszy syn w tym roku, w czerwcu, osiąga pełnoletność. To niesamowite właśnie. tak? jest 18, tak? 18, Pełne 18. Tak? I ma swoją drogę. I jego mhm. ta artystyczna droga nasza kompletnie nie interesuje. I zresztą nigdy nie wykazywał mhm. takich zainteresowań, pomimo yy, chociaż... Trudno powiedzieć, że nie, to nie były naciski z naszej strony, bo myśmy z jednej strony bardzo chronili i chronimy nasze dzieci od show biznesu, tak, od, e, wejści o tym mówiłaś, od tak. wejścia mm -hmm. w ten świat, a z drugiej strony chodzimy z nimi do teatru, do opery, do filharmonii, więc pokazujemy im tę ścieżkę taką artystyczną, ale od innej strony, od strony widza. Mm -hmm. e, ale i tutaj Iwo rzeczywiście wybrał swoją drogę sportową. Aha, bo Iwo dzisiaj, tak jak mówisz, za chwilę kończy 18 lat przed nim matura przed tobą też matura, jak rozumiem, jego matura. Hmm. sportową, Ale sportową to jest zajmowanie się sportem, trenowanie czy uprawianie? Uprawianie, trenuje koszykówkę. Wspaniale, okay. tak. no Jest wysokim chłopcem, bardzo wysokim chłopcem, <laughs> więc dość dobrze mu to idzie. Jeszcze jego umiejętności też są... Dość wysokie, więc mm. bardzo mnie to cieszy, że odnalazł swoją pasję. I umiał pogodzić przy Twojej pomocy te zainteresowania sportowe i edukację tą na poziomie liceum? Tak, tak, no, tak. Bo... Udało mu się to przy mojej pomocy o tyle. Ja już w liceum nie miałam na jego naukę domową. No, trudno siedzieć z, nad, nad lekcjami z 17-16 latkiem, y -y -y. ale przy pomocy mojej tak. Ja go po prostu codziennie budzę rano do szkoły. <coughs> tak, gdzie on pójdzie na studia? To będzie jakiś AWF? Prawdopodobnie tam się wybiera. Wspaniale. A Bruno jest jedenastolatkiem, to tak jak mówisz, jeszcze wszystko przed nim, tak? Jeszcze tak, jest w okresie przejścia. Sit, y Naśladując, jak to jest w rodzeństwie, kiedy się ma dużo starsze rodzeństwo, naśladując brata też, jego pasją jest koszykówka. koszykówka. Więc soboty i niedzielę można mnie spotkać, jak nie w teatrze na wyjeździe, Aha. tam teraz zazwyczaj jestem, to na halach sportowych oglądającą mecze moich synów. Tak jest. Mam to samo z koszykówką, jeśli chodzi o Stanisława. U niego jeszcze jest karate. No, Wspaniale. Indywidualnie tak, rozwija wiesz, takie cechy osobowościowe. Bardzo nam się to podoba. On jest za zacięty i myśli już o następnym pasie koloru niebieskiego. Cudownie. Czy innego. Także takie to dzieciaki. E, no dobrze, czyli życie rodzinne masz poukładane. A gdzie w tym wszystkim jest ta twoja kariera? Jak rozumiem, e, ona jest umieszczona na równi z rodziną, prawda? Nigdy nie będzie na równi. Aha. Nigdy nie o. będzie na równi. Jak powiedział mi profesor Gajewski kiedyś na próbie w szkole teatralnej pani Dario, mm -hmm. jeżeli pani ma jakieś problemy osobiste, to było w szkole teatralnej, to proszę je odwiesić na wieszak. Są rzeczy ważne i ważniejsze. I tutaj w szkole są te najważniejsze. Tak. Więc jak jestem w domu, to mój dom jest najważniejszy. Jak jestem na wyjeździe to praca jest ważna, ale dom też jest najważniejszy. Więc jak dzwonią z problemem pracy domowej z języka polskiego, no to wyłączamy FaceTime i, I działamy. I opowiadamy sobie, co tam chcemy napisać. <grym> tak. A umiesz spełnić te właśnie potrzeby takie edukacyjne w, w, w, w zakresie zadań domowych? 18 latka i jedenastolatka? W zakresie 18-latka nie, bo już wypadłam z tego no tak, obiegu. Y -y. No, to, to, to, to już czas liceum to już uznałam, że czas odpowiedzialności i trzeba przerzucić na uczącego się. Okej, okay, to prawda. To już jest taki czas, kiedy już naprawdę trzeba to dziecko przystosować do życia. No nie, ja nie będę mając, nie będę 32-latka za chwilę y, trzymała za rączkę i prowadziła do sklepu, że ma kupić marchewkę. No, no nie. No Więc to już nie. Oczywiście, jak są problemy, no to prosi o kore rozmawiamy, czy jest potrzebny korepetytor i w ten sposób pomagam. Natomiast już y, i w ten sposób jestem w stanie za, te, te potrzeby <gryny> zapewnić. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o edukację szkoły podstawowej, to absolutnie cały zakres materiału mam w jednym paluszku. Z każdego przedmiotu? E, chciałabym powiedzieć, że z każdego. Natomiast... Co, to to doradź mi, jak sobie poradzić z trygonometrią. O, spokojnie. Bierzesz podręcznik, czytasz. Jeżeli umiesz czytać ze zrozumieniem w języku polskim, to się dowiesz, że w podręczniku o, i tam jest wszystko opisane, zaczniesz to analizować. Trochę ci to zajmie. Aczkolwiek jest to do przebrnięcia. Ja byłam bardzo dobra zawsze z matematyki. Nie pamiętam różnych wzorów oczywiście, ale biorę podręcznik, czytam pierwsze trzy strony i wszystko już Wiem. Czyli powinienem być wytrwały, tak? Tak. Natomiast były dwa przedmioty, z których nigdy nie byłam dobra i nawet edukacja podstawówkowa mojego starszego syna nie zmieniła tego. To jest biologia oraz chemia. Aha. I o ironio losu mój syn rozszerzono zdaje biologię. Mógłby być lekarzem? Mógłby. Ale nie ciśniecie w tę stronę. Ja w ogóle go nie ciśnę. To niesamowite. To, co ja chciałam, a co ja, co ja chciałam, co mi się wydawało, zweryfikowało życie. Tak. Życie już całkiem, całkiem poważne i dorosłe, prawda? Absolutnie no. tak. Mhm. No właśnie, dobra. Daria, no to e, cieszę się bardzo z tego spotkania. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin. Bardzo serdecznie e, dziękuję. I, I czego ci e, życzyć? Łóżko pełne cudzoziemców to jest coś, co jest na afiszu bez przerwy. Nawet sprawdzałem, macie terminy w listopadzie. Absolutnie. I, I w Sylwestra też gracie tego roku. 31 e... 19, wiesz? Ach, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz lepiej niż ja. E, oprócz tego spektakle po całej Polsce. Pani Domu jest tylko jedna. Pani domu, tak, tak, tak. E, Bilety na Kopa.pl. Oraz teraz właśnie jestem tuż przed pierwszą próbą w Teatrze Kamienica e, w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Jutro pierwsza próba, więc trzymajcie państwo kciuki. E, e, jakie sztuki? Na boku. Na no. Boku. <laughs> Dobrze. I to znowu jest repertuar lekki, łatwy i przyjemny z takim... To jest taki repertuar przyjemny do mm. śmiechu, do rozluźnienia się, a mam nadzieję, że też czasem do pomyślenia. Jasne. Dobra, pierwsza próba to jest coś ważnego. A kiedy premiera? Premiera we wrześniu na nowy sezon zawsze tak jest planowana, natomiast pierwsze spektakle już w połowie czerwca. Dobra, no to, no to będziemy czekać i wyglądać na boku z Darią Widawską, która była gościem naszej audycji. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego dla Państwa. Pięknej majówki. Kierunek Kino Powtórka programu Pan doktor Tomasz Karałda lekarz z Kliniki Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi jest z nami. Witamy, dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. W sobotnie, przedpołudnie, porozmawiamy o zdrowiu. Najpierw w kontekście tego, czego byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu, panie doktorze, czyli czarny protest, czarny tydzień w szpitalach głównie powiatowych, czyli w tej przestrzeni, która nie jest pana domeną, ale wyobrażam sobie, że te problemy, o których mówili i lekarze i ci, którzy zarządzają szpitalami powiatowymi w Polsce, panu także nie są obce. Jaki jest bilans tego, tego protestu, tego zwrócenia uwagi na największe problemy, najpoważniejsze problemy w polskiej ochronie zdrowia? Oczywiście, to nie jest tak, że to nie do nas nie dociera, to co się dzieje w, w szpitalach powiatowych, bo jest to źródłem trosk dla nas wszystkich. Ja sam Staram się wspierać też jeden ze szpitali, tam dojeżdżam na dyżury i widzę, jak w trudnej sytuacji finansowej są szpitale powiatowe. To jest tak, że wyrazem tego protestu było domaganie się realnego zwiększenia środków ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na wsparcie szpitali. Badają postulaty o tym, że te wyceny świadczeń, tych procedur, które są dla pacjenta są za niskie. Troszeczkę mówiąc obrazowo jest tak, jakbyśmy wiem, zaprosili na przykład hydraulika do naszego domu. No i oczywiście on wyceni usługę, zrobi nam te naprawy i powie 200 złotych poproszę. A my mówimy, no ale ja, my mamy, ja mam tylko 100 złotych. No i brakuje tych pieniędzy, więc szpitale często kredytują NFZ czekając na te zapłaty i gdzieś tam szukają tych pieniędzy, mimo że realnie w systemie jest ich dosyć dużo, bo 2021 rok to jest około 100 miliardów, teraz prawie 300 miliardów w Narodowym Funduszu Zdrowia i wciąż wydaje się jakby za mało, ale trzeba ten kontekst zrozumieć. Inflację, którą przeżywaliśmy wszyscy, wzrost ten, to też nie omina szpitali, usług, które są pełnionych dla szpitali, wzrost wynagrodzeń. Dużo też również programów lekowych, w które wchodzą pacjenci, refundacja leków już po 65. roku życia, więc mimo tego, że te puchnie NFZ, jest tych pieniędzy dużo, to jednak rosnące potrzeby, oczekiwania sprawiają, że tych pieniędzy gdzieś tam brakuje i ten protest na szczęście nie dotknął pacjentów, po prostu byli informowani o tym, że sytuacja jest trudna finansowa że no, nie radzą sobie grozi tą utratą płynności. Jest to taki apel w górę z prośbą o reorganizację, o próbę podejścia do tego w taki sposób, żeby te szpitale mogły utrzymać się na powierzchni. Mm. Tak dalej, co, jak jest to możliwe. Mm. Jako medycy łączymy się oczywiście moralnie z tym protestem. Wiedząc, że jednocześnie te ilość tych pieniędzy jest bardzo, bardzo duża i rośnie z każdym rokiem, ale i oczekiwania, i dodatkowe programy, i wszystko, co jest realizowane, również coraz więcej pieniędzy kosztuje nas, pacjentów, najbardziej niepokoją na tym etapie te zapowiedzi dotyczące ograniczeń w badaniach i w niektórych procedurach, świadczeniu niektórych procedur medycznych. Ta zaćma jest już takim symbolem tego, co się może dziać. Będziemy oczywiście w Polskim Radiu 24 ten temat śledzić. A teraz, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, wiosna za oknem, cieszymy się bardzo i czekamy na jej prawdziwy taki wybuch stuprocentowy. No ale to, co dzieje się w prognozach pogody i czego doświadczamy na co dzień sprawia, że jesteśmy pewnie bardziej podatni na różnego rodzaju wiosenne infekcje, nadkażenia i zakażenia. Jak to wygląda z perspektywy pana gabinetu? O, już jest dużo lepiej. Nawet teraz, jak rozmawiamy, to pewnie jakieś tam dźwięki z poalekie docierają, bo jest, jestem na spaterze i cieszę się wiosną, ale jednocześnie e, cieszy również to, że spada liczba zakażeń, To jest e, związane z tym, że e, o, zmienia nam się atmosfera na bardziej słoneczną, otwieramy okna jest bardziej przewiewnie, nie pozostajemy w zamkniętych pomieszczeniach cały czas. I to naturalne, że wraz z wiosną spada liczba zakażeń. Ale jeżeli miałbym zwrócić uwagę na coś, co jest rzeczywiście największym wyzwaniem obecnie, to jest często niedostosowanie troju hmm. do panujących warunków na zewnątrz. Jeżeli ktoś dzisiaj zachorowuje, to najczęściej z powodu infekcji wirusowych oczywiście, ale z powodu tego, że poczuł nadmierny optymizm związany ze słońcem, z pogodą. To nie jest tak, że zimno powoduje to, że chorujemy, bo infekcje powodują wirusy. Natomiast kiedy jest nam zimno, kurczę, się błona śluzowa dróg oddechowych, łatwo wnikają patogeny i łatwo wystawiamy się zwyczajnie na zagrożenie związane z infekcją wirusową. Powiedziałbym, że w tym sezonie największym kłopotem była grypa rzeczywiście. My mimo pandemii, mimo tego, jak wiele przeszliśmy jako e, kraj, no, nie, nie czuję, żebyśmy odrobili lekcje e, ze szczepień. I zawsze gdzieś tam moje nazwisko i twarz kojarzona jest z, z tym że, apelem o szczepienie. Ale drodzy e, kochani słuchacze, przecież ja nie chciałbym zrobić krzywdy swoim bliskim, moim dziadkom, e, swojej małżonce i... E, Szczepie całą swoją rodzinę i, i nie ma tutaj żadnych wątpliwości ani działań niepożądanych, ani e, po to, żeby ich zabezpieczyć. Nawet przecież moja małżonka, będąc w ciąży, również się szczepiła. Staram się własnym przykładem pokazywać, że to jest droga do zachowania zdrowia. Oprócz oczywiście właściwego odżywiania, sportu, aktywności fizycznej, wysypiania się i tak dalej. O tym wszyscy wiemy, ale to jest jedna z najskuteczniejszych metod chronienia się przed infekcją. Przede wszystkim przed ciężkimi powikłaniami, bo nie chodzi o to, że gdy się zaszczepimy, to na pewno nie zachorujemy. To jest czasami jeden do jednego, że o! Doktor mówił, że jak się zaszczepi, nie zachoruje. a ja a zachorowałam, tak. Tak, chodzi o to, żeby się chronić przed ciężkimi powikłaniami tej choroby. Ktoś, kto szczepił się na gruźlicę, nie ma gwarancji, że nie zachoruje ale ma ochronę przed tymi najcięższymi powikłaniami. Niestety w tym sezonie myśmy kilka osób stracili z powodu grypy. I to nie zawsze były osoby w wieku senioralnym z dużymi obciążeniami różnych chorób, które gdzieś tam po przecinku wymieniamy, ale całkiem młode bądź w średnim wieku osoby. Mój no, własny osobisty dziadek, który w dzieciństwie gdzieś tam zachorował na grypę, czy całe życie zmagał się powikłaniami związanymi z zapaleniem mięśnia sercowego. Po błahej infekcji, jaką jest mm. grypa. Dopiero na dyżurze niedawno miałem pacjenta 40 parę lat, który po przejściu grypy nie ma siły, żeby y, nawet przejść tych 100 metrów y, jest w trakcie diagnostyki, to jest zapalenia mięśnia sercowego. Więc y, jakby apeluję z szczerością i, i, i z całą siłą, żeby y, te, to, to zapięcie pasów jednak yy, w tym aucie, w którym jakby podążamy przez nasze życie było, ktoś powie, no ale ja nigdy nie miałem wypadku, to po co zapinać pasy? No właśnie po to, że gdy wypadek się zdarzy, to nie oznacza, że jak zapnę pasy nie będzie wypadku, czy nie będzie choroby. Może się choroba zdarzyć, ale pasy nas przytrzymają. Pasy pod postacią szczepień mhm. sprawią, że możemy yy, ujść z życiem, zdrowiem z infekcją. Panie doktorze, czyli rozumiem, że grypa w, w, w, tym, w tej chwili, w tym momencie kalendarza, w którym jesteśmy, odpuściła, no ale pojawiają się inne ryzyka związane z tym, że pogoda ładniejsza, że wychodzimy podobnie jak pan, jeżeli tylko... Pogoda i wolny czas pozwalają na łono natury, a tam czyhają na nas te małe pajęczaki, których podobno w tym sezonie jest więcej niż, niż dotąd. Mam na myśli kleszcze, które mimo tej zimowej pogody, prawdziwie zimowej w sezonie właśnie tych mroźnych, mroźnych miesięcy zostały z nami i dają się nam we znaki. One także niosą poważne zagrożenia, ale wobec tego zagrożenia również nie jesteśmy tak w stu bezbronni. O tak, mówimy oczywiście o kleszczach, o tych stworzonkach, których się boimy i faktycznie tu na myśl nam przychodzi przede wszystkim dwie takie choroby, to jest borelioza i to jest kleszczowe zapalenie mózgu. To odnośnie tej drugiej choroby mamy do dyspozycji szczepienia, więc hmm. mamy pewną znowu pasy, które możemy zapiąć e, w kontekście tej choroby. Natomiast e, borelioza, no i tu warto pewne rzeczy wiedzieć, że nie zawsze występuje rumień wędrujący. Tak? to, co nam się kojarzy, że e, klecz nas ugryzie i musimy obserwować przez do miesiąca czasu, czy się nie pojawi taki poszerzający się krąg, nieswędzący, niebolesny, czerwony na skórze, który by świadczył o, o, o tym, że no, kleszcz najpewniej zawierał bakterie, której się obawiamy, to no, okazuje się, że no, on się pojawia gdzieś tam 60, od 60 do 80% zakażonych, czyli no, niemal tam dziś to trzeci, czwarty pacjent może go nie mieć, a to nie wyklucza, że ktoś może zachorować na boreliozę. Wtedy troszeczkę się opieramy na wywiadzie, na rozmowie, gdzie patient przebywał. Objawy często początku choroby są takie grypopodobne. Mogą być bóle głowy występować, powiększone węzły chłonne, takie poczucie rozbicia. A Natomiast, podajemy, panie doktorze, profilaktycznie antybiotyk zawsze w takich sytuacjach? Nie, nie Jeżeli mamy silne podejrzenie, to oczywiście lekarz, który bada porozmawia z pacjentem, może taki antybiotyk włączyć, ale nie jest to rutynowe działanie. Pozostawiamy to oczywiście lekarzom, wiedząc o tym, że im wcześniej włączony antybiotyk, tym skuteczniejsze jest to leczenie. Natomiast nie ma zaleceń, w którym jakby wybieramy się na przykład do lasu i mówimy, no to ja sobie łyknę antybiotyk, żeby na wszelki wypadek, w razie gdyby mnie coś ugryzło. Warto zwrócić uwagę, że większość Sytuacja, w której kleszcz nas e, ukuje, e, ugryzie, przyczepi się do nas, jest w okolicach domu, a niekoniecznie w lesie. Hmm. Oczywiście one w lesie są i <śmiech> czekają, ale większość tych wydarzeń, których pacjent się zgłasza, to jednak był gdzieś Przydomowy w okolicach trawnik. Domu. Na przykład, tak. E, gdzieś tam sobie wracał e, z pracy nawet i dlatego warto w tym sezonie, myśląc o tym, że nawet do jednej trzeciej kleszczy Jedna czwarta, jedna trzecia kleszczy może być zakażona. Warto że taką rutynę domową wprowadzić, żeby gdzieś tam pod prysznicem wieczornym jednak sprawdzić, obejrzeć górę. Ten czas ma znaczenie i im wcześniej oczywiście wyjmiemy, usuniemy kleszczy tym lepiej, nie smarujemy go, nie natłuszczamy, po prostu kleszczyki albo specjalne dostępne takie szczypczyki w aptekach, z nich korzystamy, żeby kleszcza wyjąć ze skóry, jeżeli zostanie nawet główka, to można po prostu dezynfekować, obecne zalecenia też nie mówią o tym, żeby koniecznie resztki tej szczęki, które gdzieś tam się jeszcze trzymają, w skórze yy, koniecznie eliminować, bo to zwiększa ryzyko zakażeń zwyczajnie yy, z kury yy, i poczekać po prostu, jak to samodzielnie odpadnie. Także yy, no, w tym sezonie, który się zbliża, rzeczywiście będzie to wyzwaniem. Czuwajmy nad naszymi, yy, nad naszymi dziećmi, również nad sobą, ale też i zwierzęta mm. warto do, Oglądać pod tym tak. kątem. No i jeszcze łączymy się w bólu z wszystkimi, dla których wiosna wiąże się z nasileniem objawów alergicznych. Alergicy tak bardzo z wiosny pewnie i kwitnienia tych wszystkich traw, drzew i krzewów nie cieszą się, jak ci, którzy problemu z alergią nie mają. I pan, jako pulmonolog, też się pewnie o tym przekonuje na co dzień. O tak, to, to jest sezon, którego nie wszyscy się cieszą. Szczególnie astmatyty, hmm. które pojawiają się faktycznie w gabinetach i niejednokrotnie wymagają zwiększenia dawek leków ziewnych, gdy czują, że napady duszności, świszczącego oddechu, tego niepełnego oddechu, suchego kaszlu pojawia się częściej, ale to też i dla alergologów jest czas intensywnej pracy i chociaż cieszymy, cieszymy się z wiosny, z dłużej utrzymującego się słońca, to jednocześnie wiemy, że to jest ten czas, który już powoli wypełnia kolejki do specjalistów, a źródeł jest oczywiście mnóstwo, od całorocznych, ale i po sierść zwierząt, pleśnie, wszystko co pyli teraz pośród drzew, wszystko to jest teraz przed nami. Warto jakby nie czekać, aż się rozkręci, nie, nie czekać, aż te objawy będą pełne. można się Jeżeli pierwszy raz odczuwamy takie objawy pod postacią zapalenia spojówek, cieknącego wodnistego kataru, to nie powinno być problemem dla lekarzy rodzinnych, żeby wyjść... Z podejrzeniem, że to może mieć tło alergiczne, bo trochę wygląda taki factynt, jakbym miał infekcję, ale przecież nie ma stanu podgorączkowego, często nie ma nasilonych objawów rozbicia podwyższonej temperatury, tylko ono po prostu cieknie z nosa, uznawią oczy, sędzi. Więc to, to wszystko sprawia, że możemy już na poziomie lekarza rodzinnego, specjalisty medycyny rodzinnej pewne leki włączyć. Na czas oczekiwania oczywiście u, u wizyty u specjalisty, więc warto się wybrać do naszych przyjaciół od zdrowia, jak nazywamy, lekarzy rodzinnych i oni będą wiedzieli co działać gdzie nas skierować i jakie leki włączyć już na wczesnym etapie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te rady. Dużo zdrowia życzę i do przyjemności z obcowania, z budzącą się do życia wiosenną przyrodą. Pan doktor Tomasz Karauda, lekarz Klinika Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi był z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dużo zdrowia dla Państwa. Do usłyszenia. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny. Dzień dobry Państwu. Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani. Audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa do Saksonii. Region, który jest znany, ale głównie z autostradowych drogowskazów, bo to jest właśnie... To miejsce na mapie Niemiec, przez które przelatują turyści, jak wicher do Austrii, do Włoch na narty albo nad Adriatyk. A to jest kraj, który jest bardzo blisko Polski. Warto go poznać, warto się być może po drodze zatrzymać, a jeszcze lepiej warto do niego po prostu pojechać i go zwiedzić. O atrakcjach Saksonii opowie nam Pani Barbara Klary, przedstawicielka Sachsen Tourismus w Polsce, która przygotowała szlak zwiedzania polskimi śladami. Tak, tak, bo Saksonia to jest bardzo, ale to bardzo polski region i jak się wydaje, być może jest to nawet najlepszy trop, ten polski ślad na poznanie tej Saksonii, jeśli jedziemy tam po raz pierwszy. Do Saksonii przyjeżdża bardzo wielu polskich turystów. Owszem, wielu z nich przyjeżdża zatrzymując się w Saksonii, jadąc po drodze do, do innych miejsc w Europie. Ale y, Saksonię co roku odwiedza około 200 tysięcy polskich turystów, co jest naprawdę, y, jesteśmy największą grupą narodowościową, jeżeli chodzi o przyjazdy zagraniczne do Saksonii. Tylko dopytam, czy to jest liczone według noclegów? Tak. Oj, to jest, wydaje mi się, że to jest nawet zaniżona liczba, bo przecież mnóstwo jednodniowych turystów, których te yy, statystyki nie wychwytują. ma pan absolutną rację. Jest bardzo popularna Saksonia jako kierunek wyjazdów jednodniowych. Szczególnie z tego powodu, że Saksonia jest blisko. Pamiętajmy, że Saksonia graniczy z Polską, a na przykład z Wrocławia do Drezna, czyli stolicy Saksonii jest zaledwie 270 kilometrów. Bliżej niż do Warszawy. Oczywiście, że tak, w związku z czym patrząc z naszej polskiej perspektywy ogromnego w stosunku do Saksonii w porównaniu z Saksonią kraju, jakby to są odległości absolutnie minimalne. Saksonia, kraj, ponad tysiąca zamków i pałaców, ale spróbujmy poruszać się po tej Saksonii tymi polskimi tropami, które zapowiedzieliśmy na początku. Proszę Państwa, Saksonia ze względu na położenie zawsze miała bardzo wiele kontaktów z Polską. Te kontakty datują się do wczesnego średniowiecza. Może nie wszyscy Państwo pamiętają z historii Polski, że żony, dwie żony Bolesława Chrobrego były saksonkami. Zresztą małżeństwa takie regionalne, które wynikały z nawiązania kontaktów politycznych czy ekonomicznych były bardzo, bardzo popularne. Najbardziej znaną małżonką polską saksońskiego władcy była Barbara, która była żoną władcy miśnieńskiego, bo Saksonia wywodzi się państwowo z Miśni. Miśnia była pierwszą stolicą Saksonii. I to była Polka, którą, której grobowiec znajdziecie Państwo w Miśni, w katedrze miśnieńskiej. Chciałbym się zatrzymać przy tej Miśni, bo jak rozumiem od Miśni zaczynamy tą naszą podróż, a to jest miasto, które no po prostu rzuca urok na człowieka. Jeśli się wjeżdża do Miśni nad Łabą, to wysoko, wysoko na skalę stoi Monumentalna katedra. Trzeba się do niej wspiąć po prostu po takich stromych schodach. Można tam oczywiście też podjechać. Podjechać. Ale... Proszę Państwa, można tam wjechać windą. To tym z Państwa, którym trudno jest poruszać się ale widok, schodami. Ale widok na Łabę jest po prostu obłędny. A jeśli schodzi się potem do centrum yy, od tego placu katedralnego i twierdzy, to... Ja mam zawsze wrażenie, że to jest gotowa scenografia do kręcenia filmów średniowiecznych. Na pewno tak, dlatego że, że Miśnia zachowała się w takiej konstrukcji urbanistyce miasteczka średniowiecznego zresztą sam zamek miśnieński albrechtsburg jest położony właśnie bardzo bardzo pięknie na wysokiej skale jest tam też katedra gotycka przepiękna którą można zwiedzać i w tejże katedrze spoczywa ta, że wspaniała Polka, ukochana żona miśnieńskiego murgrabiego, który nigdy nie wszedł w związek małżeński po stracie żony i opłakiwał ją przez wiele, wiele lat. Także ten, ten sarkofag możecie Państwo oglądać w katedrze miśnieńskiej. Ale proszę Państwa, miśnia jest tak, że w kolejnych latach była związana z, z historią Polski, albowiem w tej rzemieślni pierwsze próby przygotowania czy, czy wyprodukowania porcelany zlecił August II Mocny, król polski, który poszukując receptury czy sposobu na wyprodukowanie złota, zupełnie przypadkowo jeden z alchemików, którzy, dla których dla niego pracował, stworzył porcelanę. Pamiętajmy, że August II Mocny był królem polski, z czego był niezmiernie dumny i tych śladów polskości Państwo znajdziecie w Saksonii bardzo dużo. I w tejże miśni utworzono manufakturę porcelany i na wystawie, która znajduje się w manufakturze ciągle pracującej i czynnej, znajdziecie kolekcję figurek, które przedstawiają polską szlachtę i... Z obyczaje, jakie panowały na polskim dworze. Okej, okay. kupujemy tą słynną porcelanę miśnieńską. Niestety to nie są tanie rzeczy. I jedziemy szukać kolejnych śladów polskości, pewnie do Drezna. Tak, oczywiście, bo pamiętajmy o tym, że, że to panowanie Sasów na polskim tronie trochę trwało. Nie tylko był to August II mocny, ale jego syn August III także był królem Polski. W związku z czym te, te kontakty były bardzo silne, nawiązywane przez dziesiątki lat. Nie, nie jest tak trudno znaleźć postaci z polskiej historii. Bohater nasz narodowy, Jan Henryk Dąbrowski, był oficerem armii, armii saksońskiej i dopiero później związał się z naszym narodowym ruchem wyzwoleńczym. Polaków na, w Saksonii naprawdę było sporo. Pojawiali się a w zasadzie byli rzucani przez los y, y, różnymi wydarzeniami politycznymi, y, wojnami. Pierwszą falę taką uchodźcą, którą Saksonia przyjęła pod swój dach, to była y, fala uchodźców po powstaniu listopadowym. Wielka emigracja. Wielka emigracja która po drodze do Francji, zresztą rozbiegając się po całym świecie, również znaleźli się przecież na, po drugiej stronie oceanu, ale ta Drezno było takim przyjaznym przystankiem dla polskich uchodźców. Jeśli powiem dziady drezdeńskie, to nie to będę miał na myśli nie jakichś łachudrów, tylko jedno z najwybitniejszych dzieł wielkiego emigranta Nasz, naszego Wieszcza. O, o, Adam, oczywiście tak. Adama, Adama Mickiewicza. Ma Pan absolutną rację. Myślę, że, że to określenie drezdeńskie trochę umyka naszej świadomości. Nie zwracamy uwagi na to, że, że ono wskazuje miejsce, w którym, w którym ten poemat powstał. Zresztą w, w Dreźnie także bywał Chopin kilkakrotnie. Tutaj także zakończył się jego no, słynny romans z Panną Wodzińską, która tutaj też mieszkała przez czas jakiś. Pamiętajmy, jak pójdziemy na Zwinger, najważniejszy zabytek drezdeński, perełkę barokową, że tam również poszukamy tych właśnie polskich śladów. A w ogóle Chyba należałoby jednak wspomnieć, że tak naprawdę poruszamy się po Saksonii, ale również po Łużycach, bo to przecież są górne Łużyce. Nie cała Saksonia oczywiście, ale ta jej wschodnia, duża wschodnia część. Która miała, miała i ma bardzo wiele związków z Polską. Pamiętajmy także, że... To były doplemiona słowiańskie, które, które zamieszkiwały te tereny, również jakby też związane z katolicyzmem, bo pamiętajmy, że, że Saksonia przed wiele lat była krajem katolickim, później w czasie reformacji zmieniano wiary, wiarę, później Później królowie polscy, czyli, czyli August II, August III, byli także katolikami. Więc, a poza tym, co wydaje mi się dosyć istotne, to że stali, zostali oni dzięki elekcji wybrani na królów polskich, to swoje polskie królowanie starali się przedstawić, zareklamować w, w każdy możliwy sposób. Także w Dreźnie i w wielu miejscach Saksonii znajdziecie państwo herby polskie, zarówno na bu budynkach publicznych, zamkach, w których mieszkał, i pałacach, w których mieszkał August II i August III. Nawet um, słupy milowe, które wyznaczały drogę dyliżansą pocztowym, tak. takie pocztowe słupy, są ozdobione polskimi herbami. Najbardziej Więc... wysunięty na wschód jest w Lubaniu po polskiej stronie granicy Już, stoi tak. na rynku w Lubaniu, w województwie dolnośląskim. Przepiękny. Jeśli ktoś nie dojedzie do Drezna, to warto nawet zjechać do Lubania, żeby zobaczyć Jakimi dziełami sztuki były te, te, te tak, słupy one pocztowe? Były, one były przepiękne, ozdobione polskimi herbami. Przenieśmy się troszeczkę na północ od Drezna do kolejnego polsko-niemieckiego projektu, Parku Murzakowskiego. To jest jedyny polsko-niemiecki obiekt na liście UNESCO. Ten stempelek dużo mówi, ale proszę powiedzieć, po tym parku, po niemieckiej stronie granicy, bo po polskiej powiedzmy sobie on jest, jak to się mówi, w budowie cały czas. Trzeba wziąć pod uwagę, jak ogromny jest to obszar. Park Muszakowski to jest naprawdę, to, był, to było dziedzictwo hmm, księcia Puklera, hmm, powiedziałabym, bardzo interesującej postaci hmm, końca XVIII hmm, wieku, który, który rzeczywiście miał hmm, wspaniałe hmm, projekty dotyczące hmm, ogrodnictwa. Można znaleźć również na Dolnym Śląsku. No właśnie, ale po, po polskiej stronie to są tereny przede wszystkim przyrodnicze, naturalne. Tak zwane oczerety. O, a po niemieckiej stronie jest właśnie zamek księcia Puklera, który jest otoczony wyjątkowo oryginalnymi ogrodami, które są pielęgnowane. Zarówno Park Muszałkowski, jak i te obiekty są, są na liście UNESCO i to jest jedna z pierwszych, z pierwszych nominacji w Saksonii, ale no w Saksonii są jeszcze, jest jeszcze kilka innych obiektów z listy UNESCO, które no też są niezmiernie interesujące. Na przykład ostatnio, całkiem niedawno dodany do listy y, światowego dziedzictwa miejscowość Hernhut. Uc. Powiedzmy, że ona jest bardzo blisko polskiej granicy, opodal Bogatyni. Jest to miasteczko Osada założona przez braci Morawskich. To byli, to byli protestanci, którzy musieli opuścić Czechy i znaleźli opiekę u elektorów saskich i założyli miasto. Co ciekawe jest, że, że całe to założenie urbanistyczne w jakiś sposób wynika z wiary i wyznania, i religii. Polskie ślady w Saksonii, Łużycach Górnych, obiekty UNESCO, ponad tysiąc zamków i pałaców. To wszystko sprawi, że cała Saksonia będzie dla Państwa jednym wielkim, fantastycznym, miejmy nadzieję, odkryciem. A zapraszała Pani Barbara Klary, przedstawicielka Sachsen Tourismus w Polsce. Dziękuję za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do Saksonii. Powtórka programu Autopromocja